Mega głos. Dzień dobry, cześć. Dzisiejszy odcinek, jedenasty, chociaż niezbyt długi, będzie bardzo treściwy i można powiedzieć, że nawet nieco mm, wulgarny. Już dawno chciałam powiedzieć Wam o wulgaryzmach i zachęcić Was przy okazji do dyskusji na ten temat. Pytanie, na które postanowiłam odpowiedzieć, to czy wulgaryzmy są konieczne, aby wyrazić nasze uczucia, pragnienia i poglądy? Szybkie pytanie i szybka odpowiedź. Pewnie nie są konieczne, ale według mnie w niektórych sytuacjach bardzo pomagają. Temat ten wydaje mi się niezwykle ciekawy, między innymi dlatego, że nie zawsze nasze słownictwo jest na tyle bogate, aby wyrazić nasze odczucia, myśli czy zamiary. Nie dlatego, że takie słowa nie istnieją, ale raczej dlatego, że albo nam się nie chce, albo nie umiemy, i niekoniecznie ma to związek ze słownictwem. Chodzi raczej o umiejętność wyrażania uczuć. Ale może być też sytuacja taka, kiedy nasze słownictwo jest na tyle ubogie, że nie możemy dopasować odpowiednich słów Albo jeżeli słowa nie potrafimy użyć w danym kontekście yy, I dopasować do zdania Fascynuje mnie w tym wszystkim to, że aby wyrazić zachwyt yy, Złość, współczucie, zdziwienie yy, Czy nawet wyznać miłość Ludziom wystarczy yy, czasem jedno wulgarne słowo Podobno przeklinają wszyscy, bez względu na wiek, płeć czy wykształcenie, ale znam jednak wiele osób, które starają się unikać przekleństw. Najczęściej spotykana postawa, czy też stosunek do przekleństw, to czasem przeklinam, czasem mi się wymsknie, ale staram się nie przesadzać. O tym, co ja myślę na temat przekleństw, powiem na końcu. Tego odcinka podcastu. Powiedzmy sobie zatem o naszych rodakach. Według badań Cebosu z 2013 roku do przeklinania przyznaje się prawie 80% Polaków. I jak możemy przeczytać w artykule Newsweeka z tego samego roku, odsetek ten wciąż rośnie. W jakich sytuacjach przeklinamy najczęściej? Wulgaryzmy możemy usłyszeć już yy, prawie wszędzie, yy, ale najczęściej zdarza się to na ulicy, w pracy i w szkole, czyli jak pokazują badania, o których przed chwilą wspomniałam, mowa o przestrzeni publicznej. Link do artykułu i wyników przeprowadzonych wśród Polaków badań na, temat, na ten temat znajdziecie w notatkach podcastu na stronie wwwmegagloscom ukośnik podcast i przy okazji, jeżeli słuchasz mnie pierwszy raz, to zapraszam Cię też do wysłuchania poprzednich odcinków mojego podcastu Megagłos, w którym mówię o głosie i języku oraz o pracy głosem. Podcastu możesz słuchać na wspomnianej już stronie www.megagłos.com podcast w aplikacjach do słuchania podcastów, również w telefonie, na przykład w iTunes czy y, też na YouTubie. Na stronie znajdziesz też dodatkowe materiały i informacje o mnie, o ile oczywiście y, one Cię interesują. Czy możemy bezkarnie przeklinać? Abstrahując od tego, czy brzydkie słowa są faktycznie brzydkie, czy potrzebne i itd., to warto wiedzieć, że używanie wulgaryzmów w Polsce regulowane jest też przez normy prawne, nie tylko przez społeczne. Kodeks wykroczeń wskazuje wysokie kary za używanie przekleństw. Słówka zakazane mogą więc nas słono kosztować i to nie tylko uszczuplić nasz portfel, ale nawet ograniczać naszą wolność. I tak przykładowo m, artykuł 141 kodeksu wykroczeń stanowi, kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności grzywny do 1500 zł albo karze nagany. Są pewne odstępstwa od tego artykułu, na przykład wszelkiego rodzaju działania artystyczne. Wulgaryzmy a środowisko. To ciekawy temat. Wulgaryzmy mogą wzmacniać poczucie przynależności do grupy, i to przeczytacie w każdej książce dotyczącej grup społecznych, socjologii, psychologii itd. Odbiór społeczny wulgaryzmów jest różny w różnych sytuacjach społecznych. Takie oczywiste przykłady, które przychodzą mi do głowy, to młodzi ludzie, którzy przeklinają na pokaz, albo więźniowie, którzy używają przekleństw dlatego, bo robią to inni, no i nie chcą oczywiście odstawać od współwięźniów. To taka prosta i szybka analiza, ale oczywiste jest, że pewne grupy używają wulgaryzmów więcej, a w innych są wręcz nieakceptowane i tępione. Eee, oczywista oczywistość. Po co nam właściwie przekleństwa? O tym, że często wyrażamy za ich pomocą nasze uczucia już powiedzieliśmy na początku. Przed chwilą wspomniałam też o grupach społecznych i chęci akceptacji, i przynależności to również istotny powód, dla którego ludzie przeklinają. Co jeszcze? Rozładowanie napięcia, złości, wyrzucenie z siebie negatywnych emocji. To takie podstawy. Czasem każdy chyba przeklina pod nosem, gdy uderzy się w palec u nogi, a czasem pomagamy sobie, gdy rozleje nam się kawa albo rozsypie makaron po całej podłodze w kuchni. W takich sytuacjach przekleństwa po prostu pomagają i dają upust naszym negatywnym emocjom, pomagają nam w złości. Ja przynajmniej tak mam. Wulgaryzmy usprawiedliwia się przeważnie bardzo dużą potocznością języka, no i zdenerwowaniem, także skrajnymi emocjami, o których już wspomniałam. Ale co ciekawe, tolerancja na wulgaryzmy wśród osób publicznych jest praktycznie zerowa. To ciekawe zjawisko. No, chyba, że mówimy o Agnieszce Chilińskiej albo Kubie Wojewódzkim, dla których niewybredne słownictwo jest pewnego rodzaju elementem wizerunku. W większości jednak przypadków, które obserwuję, tolerancja na przekleństwa dla osób publicznych jest o wiele mniejsza i taka wypowiedź zawsze zostanie oceniona przeważnie negatywnie, to dotyczy głównie polityków, e, ogólnie osób publicznych. Przekleństw używamy też, kiedy brakuje nam słów. Są na tyle powszechne i mocne, że kiedy brakuje nam innego słowa, najłatwiej jest posłużyć się właśnie przekleństwem. Tym bardziej, że wulgaryzmy, wzmacniają nasz przekaz, przyciągają wzrok no i skupiają naszą uwagę. Wulgaryzmy nawet wykropkowane wzbudzają też niezdrową ciekawość. I tu odsyłam Was przy okazji do głośnej sprawy związanej z wulgarną wypowiedzią Ewy Wójciak, dyrektorki Poznańskiego Teatru ósmego dnia. Wypowiedź dotyczyła papieża i to też nawiązanie do do tego, co powiedziałam o wykropkowanych słowach yy, i o wypowiedziach osób publicznych, ale i na temat osób publicznych, powszechnie szanowanych, takich jak papież. Czy Polacy dużo przeklinają? Częste uciekanie się do wulgaryzmów wynika z zachodzącego w języku procesu związanego ze zmianami, nacechowania stylistycznego, jak mam tutaj napisane, e, czyli tak zwanej melioracji. To jest termin, który odnosi się do podniesienia rejestru stylistycznego danego wyrazu w historii języka. A teraz po ludzku. E, wyrazy, które są pierwotnie uważane za nieprzyzwoite czy negatywnie oceniające, czasem tracą swoje e, nacechowanie stylistyczne, Czemu towarzyszą często zmiany znaczeniowe? I e, jeszcze bardziej po polsku. Wyrazy, które kiedyś były uważane za wulgarne, e, we współczesnej polszczyźnie już takie nie są. Przykładem melioracji jest słowo kobieta, które wywodzi się prawdopodobnie od słowa kob, oznaczającego chlew, e, i w XVI wieku uchodziło za obraźliwe. Określało się tak na przykład służącą, która wykonywała najgorsze prace w gospodarstwie, między innymi zajmowała się karmieniem świń. Funkcjonowały wówczas określenia neutralne, np. żena, żona czy niewiasta, które w późniejszej polszczyźnie zmieniły zupełnie znaczenie, albo też wycofały się z powszechnego użycia. Na ich miejsce weszła kobieta która dziś już w ogóle nie ma wydźwięku pejratywnego, a powiedziałabym wręcz, że jest jednym z nielicznych określeń yy, płci pięknej, które nie ma żadnego nacechowania negatywnego, pozytywnego, w ogóle yy, jest po prostu określeniem yy, płci. Drugi przykład to przymiotnik kiepski i wyraz, od którego pochodzi rzeczownik, czyli Kiep. Dziś używamy jako synonim słowa słaby, beznadziejny, dawniej natomiast słowo kiep było nacechowane negatywnie, jako wulgarne określenie żeńskich narządów płciowych. Dzisiaj oznacza po prostu kogoś głupiego, nieudolnego, czy też mówimy często o fermę, jest negatywnie oceniające, ale już niewulgarne. I na tym właśnie polega melioracja. Każdy z nas w zależności od wychowania, środowiska, w którym przebywa i poglądów inaczej patrzy na kwestie przeklinania. Różnica w odbiorze wulgaryzmów jest też między najstarszym i najmłodszym pokoleniem. To, co dla starszych będzie słowem wulgarnym, absolutnie nieakceptowanym, dla młodej osoby może być już słowem tylko mocnym, albo w ogóle yy, zwyczajnym. Takim, którego wprawdzie nie wypada używać publicznie, ale które nie będzie aż tak negatywne w odbiorze. Dla mnie takim przykładem jest słowo zajebiście, które jeszcze 10 lat temu było o wiele bardziej nieprzyzwoite niż dziś. WULGARYZMY W MEDIACH Osobny temat rzeka i na cały odcinek podcastu. Wulgaryzmy pojawiają się coraz częściej zarówno w radiu, jak i w telewizji. W internecie przekleństw jest mnóstwo. Dużo mówi się ostatnio o hejtowaniu, o mowie nienawiści i ciągłych, niepotrzebnych, być może, bitwach słownych w internecie. Nie mam tu na myśli oczywiście rzeczowych dyskusji. Media czerpią z sytuacji, w której osoba publiczna używa przekleństwa. Przekaz informacji zawierające jakieś wulgarne słowo, nawet wykropkowane w słowie pisanym czy wypipkan, wypipane, wypipane, wypikane oczywiście, wmówionym jest dużo mocniejszy. Wzbudza o wiele większe zainteresowanie i najczęściej każdy dobrze wie, o jakie słowo Chodzi, kiedy, widzimy, e, kiedy widzimy kropki albo kiedy słyszymy e, dźwięk e, taki piszczący, który ma e, cenzurować przekleństwo. To przyciąga nasz słuch e, i wzrok. Internet jest takim miejscem, w którym nikt nie słyszy bezpośrednio wulgaryzmu, e, jeżeli jest napisany. Niektórzy twierdzą nawet, że język pisany jest mocniejszy niż mówiony. Tutaj, nie, no tutaj bym spekulowała, ale, ale, ale są osoby, które tak uważają. Między innymi dlatego, że zostaje, znaczy, że ten język zostaje na zawsze, że to, co powiedziane, teoretycznie nie zapisuje się. No ale to trudno chyba odnieść do języka mediów, bo... W, in, w, internecie, w, internecie, w internecie czy w telewizji e, też zapisuje się przekaz i to, co mówimy. E, ale okej, okay, nie wchodźmy głębiej w ten temat. Hmm, chodzi o to, że każdy może później przeczytać, zobaczyć, obejrzeć komentarz lub wypowiedź, w której taki wulgaryzm został użyty. Łatwiej jest napisać niż powiedzieć komuś twarzą w twarz. To na pewno. Myślę, że stąd też tak duża liczba wulgaryzmów w sieci. Tym bardziej, jeżeli nie piszemy do kogoś tylko, jest to na przykład wpis na blogu albo inna forma przekazu, w której nie ma tak naprawdę konkretnego odbiorcy. Nie ma przed nami osoby, która to wulgarne słowo bezpośrednio usłyszy. Dlatego chyba wulgaryzmy paradoksalnie stają się łatwiejsze do użycia w takiej właśnie formie pisanej. Według językoznawców nie ma niczego, co w języku znalazłoby się niżej niż wulgaryzmy. E, stanowią one najniższą i najbardziej agresywną formę języka. Profesor Jan Miodek mówi, że stosuje wulgaryzmy tylko w dowcipach, bo bez nich wiele żartów traciłoby sens i trudno się z nim nie zgodzić, ale zawsze podkreśla, że są pewne granice i ja się zgadzam, są pewne granice. Sama nie jestem fanką przekleństw, ale przede wszystkim takich, które nie niosą za sobą żadnego ładunku emocjonalnego. To znaczy, powiem wprost, nie przepadam za ludźmi, którzy nie kontrolują inaczej, nie przepadam za językiem ludzi, którzy nie kontrolują yy, języka. Którzy nie kontrolują się w ogóle i wplatają słowa na k i na h i inne, pomiędzy pozostałe słowa niczym kwiatki, w wianek, strawy. O Boże, nie, nie wiem, czy to trawne porównanie, ale akurat takie wymyśliłam na szybko, a czasu nie mam za wiele, także lepszego pomysłu na ten moment nie mam. Wybaczcie, jeżeli Wam się nie spodobało. Przekleństwa dają upust naszym emocjom kiedy mówimy coś w skrajnych emocjach, sprawdzają się najlepiej. I nie mam tu na myśli sytuacji, kiedy zdenerwuje nas teściowa lub współpracownik, bo wtedy może lepiej się powstrzymać, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy do złodzieja czy przestępcy, który nas atakuje, powiemy, przepraszam, czy może zechciałby pan zostawić moje auto w spokoju? Albo mój, mój dom, może zechciałby pan na przykład mnie nie okradać? Cokolwiek by to było, raczej tak nie powiemy. No i trudno nam się dziwić. Czasem po prostu warto sobie ulżyć, gdy coś nas zaboli albo gdy jesteśmy na kogoś źli. Ale nie chodzi o to, żeby nasze słowa, naszymi słowami kogoś obrazić, tylko o to, żeby używać ich z umiarem, z wyczuciem, no i w sytuacjach nie do kogoś, tylko po prostu kiedy mm, wydarzy się coś, co nas zdenerwu zdenerwuje, yy, yy, czyli nie chcemy nikogo obrażać, ale czasami warto ulżyć sobie rzucąc jednym, dwoma przekleństwami. Niekoniecznie też należy przeklinać przy dzieciach. One i tak prędzej czy później z przekleństwami się spotkają. Jestem ciekawa bardzo jak to jest u Was z tymi przekleństwami. Lubicie, nie lubicie, wzbraniacie się, zwracacie uwagę, a może komuś, a może sobie, a może wrzucaliście monety do słoika za dzieciaka. A może robicie to w pracy, bo ostatnio koleżanka mówiła mi, że w, u niej w pracy stoi słoik wypełniony po brzegi monetami. Przy okazji, Marta, bardzo cię pozdrawiam. Ja świętej udawać nie zamierzam, jeżeli chodzi o przekleństwa, ehm, no bo jak już wspomniałam, czasem używam. Zresztą na koniec wspomnę wam jeszcze o nagraniu, w którym słychać, że czasem, gdy się irytuje, poleci jedno czy dwa e, brzydkie słówka. A przeklinam raczej w szczególnych sytuacjach. Nie jest to ozdobnik stosowany zbyt często w moim języku. Czasem robię to nawet dla dodania odwagi, czyli w słusznym celu. W pewnych sytuacjach człowiek staje się taki trochę bardziej pewny siebie, gdy sobie siarczyście przeklnie. Macie tak? Też podobnie? Czy niekoniecznie? Najczęściej jednak rzucam tak zwanym miechem ze złości, że coś mi nie wyszło lub spadło, rozbiło się i tak dalej. Czasem o zgrozo robię to automatycznie i bez kontroli w aucie, w samochodzie. Nad tym akurat staram się pracować, bo, no bo po co tak się wkurzać za kółkiem, jak mawia moja przyjaciółka. A propos słowa wkurzać, babcia mi kiedyś powiedziała, że to bardzo brzydkie słowo było, było, raczej było, bo teraz jest oczywiście słowem neutralnym raczej, zaliczanym do słownika potocznego, no ale takie brzydkie to ono już chyba nie jest. Mimo to zamiast słowa wkurzać, gdy przypominam sobie o babci, staram się używać słowa denerwować. To taka mała dygresja na koniec, bo pozostając jeszcze w temacie przekleństw w notatkach podcastu przesyłam Wam linki do specjalnego nagrania, w którym możecie posłuchać, jakie problemy napotyka czasem lektor w swojej pracy. Można posłuchać z dziećmi, śmiało, bo przekleństwa się pojawiają, ale są wypikane. Wypipczane. Czy... No nie wiem, chyba, chyba za wypipczane, yy, chyba za dużo przekleństw w głowie, bo taki temat sprzyja myśleniu o nich, a chociaż nie wypowiedziałam żadnego, poza zajebiście, jeżeli dla kogoś to brzydkie słowo, to przepraszam, ale i tak wymawiałam je w myślach, więc w sumie tak jakbym trochę przeklinała, więc czuję się mm, trochę jak szewc. O Boże, <grym> no. <grym> o matko. Chyba wystarczy na dzisiaj i jest już tak późno, że, że myślę o tym, kiedy skończę to montować, jak tylko skończę nagrywać. Życzę Wam zatem dobrego dnia, jeżeli słuchacie mnie w dzień i dobrej nocy, jeżeli wieczorem. A już niedługo będziecie mogli mnie posłuchać również w radiu. Hmm, ale Ci, co wchodzą na Facebooka, dowiedzą się o tym pierwsi, także zapraszam Was do odwiedzenia strony www.facebook.com ukośnikmega.Głos. Ale na razie cichosza, no i wszystkiego dobrego. Pa, pa!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 iTunes, ponieważ nie mam ich jeszcze zbyt wiele, każda ocena i każde kliknięcie będzie dla mnie na wagę złota. Także bardzo, bardzo Cię o nią proszę, jeżeli słuchasz i lubisz mój podcast. Znajdziesz mnie również na Facebooku pod nazwą Megagłos. Jeżeli chcesz dostawać ode mnie powiadomienia o pojawieniu się nowego odcinka, zapisz się na mój newsletter na stronie megagłos.podcast.